Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hit i gnioty. Wszystko, wszystko co, co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 8 sierpnia 2020 roku. Słuchacie właśnie 302 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami napalona gotka w poliamarycznym związku, czyli Hubert Mandos-Pandowski. Wolałbym być jakimś już psychopatą, no ale cześć, cześć, witam was <laughs> serdecznie oraz właśnie troskliwy chłopak z twistem, czyli Szymon Szymas cieśliński No to ja może, ja bym wolał uciec z psychiatryka. To, to tak moja dusza Myślałem, była. że sobie pozwolić na, na, wiesz, jakieś żarty odnośnie, nie wiem, zasady spoconych no jaj czy coś. No powiedzieć tu... o tym. A tu nic. A ja z pracy wyszedłem, była... więc zasada jak najbardziej obowiązuje. To była jedna z dziwniejszych scen w tym filmie od strony scenariusza, w sensie dlaczego ktoś się tu umieścił, nie? To chyba był jakiś inside joke twórców po prostu. O, tak, a będziemy rozmawiali właśnie o filmie, jak widzieliście na miniaturce i w tytule podcastu. Chodzi o Zniszcz mnie. Zniszcz mnie, czy też w oryginale mi z 2017 roku. E, powiedz mi, czy ty w ogóle o tym filmie słyszałeś przed dzisiejszym dniem, bo my to dzisiaj obejrzeliśmy, dzisiaj nagrywamy. E, nie, ale wiesz co, no ja nie śledzę aż tak newsów horrorowych. E, i, I też nie oglądam dużo bieżących horrorów. Jak mamy jakąś prelekcję gdzieś na konwencie, to nadrabiam zazwyczaj hurtowo. Albo właśnie tak jak teraz. Wiedziałem, że dzisiaj będę miał czas, nie miałem co nagrywać, no to poprosiłem cię o jakiś tytuł, no i mi podrzuciłeś. Jak podrzucisz mi następne 10, to te 10 też obejrzę i pewnie o, o, o większości z nich nie będę słyszał, no ale w ogóle o tym nie słyszałem. Okej. Okay. No, ja o tym filmie słyszałem, ale nawet jakoś nie myślałem o tym, że on będzie dostępny w Polsce, bo jest obecna już gdyż to była jedna z tych produkcji, które Szadek gdzieś tam przygarnął od początku do siebie i. Kojarzyłem Zwiastun po prostu i tak myślałem, oglądając Zwiastun, że to w sumie raczej nie będzie nic odkrywczego, ale może być całkiem przyjemny taki film rozrywkowy ostatecznie. I dzisiaj, gdy wybieraliśmy na szybko jakiś tytuł, no to właśnie pamiętałem, że miałem dobre wspomnienia, ale jednocześnie bałem się, że to może być zupełnie generyczny slasher. A ty jak spojrzałeś na ten opis, to miałeś jakieś oczekiwania, czy... Po prostu stwierdziłeś, dobra, obejrzymy, pogadamy. Jakichś większych nie, wiesz, rzuciłeś kilka tytułów, te, które były dostępne w Polsce, przeczytałem opisy, no to spoko. Widziałem, że slasher, widziałem, że że, że wiesz że w lesie. Trochę się bałem, że film, który dzieje się, w, którego akcja rozgrywa się w lesie na HBO GO może być trochę nieoglądalny, ale spoko. Tam kilka scen było takich naprawdę mocno ciemnych, ale one nawet miały być mocno ciemne, bo nawet bohaterom latarki nie działały w tych scenach. A tak to nawet chyba większość to się w dzień większość akcji rozgrywa, więc jest całkiem nieźle. Podobał mi się ten opis. To, czy podobał, no na, na tyle, że, że wiesz, wiedziałem, że to będzie Coś takiego raczej stawiałem lekkiego. Mm -hmm. No właśnie. Twórcy są praktycznie anonimowi, bo za reżyserię odpowiada Preston The Francis, a scenariusz napisał wspólnie z Trystą A. Bissett. No i wspólnie wcześniej stworzyli tylko scenariusz do telewizyjnego E. Teachers Obsession z 2015 roku, a właśnie ten film zniszczył mnie. To ich debiut, no, platformowo-kinowy, powiedzmy. I w rolach głównych w sumie też nie zobaczymy chyba nikogo znanego, bo w większości to są debiutanci lub aktorzy no naprawdę dalekiego planu, czy statyści wręcz e w w, nie wiem, w roli głównej Marcienne Dwyer, która właśnie znaczy gdzieś tam zagrała, ale to była rola typu girl, tak? E, jedyna postać, którą możecie kojarzyć, to Ewa Hamilton, e, bo ona grała z Brązim w Death Kiss, tak, w tym nowym życzeniu śmierci. A widziałeś w końcu Death Kiss, Nie widziałem, nie? Nie? nie widziałem. Wiem, że tak bardzo chcieliśmy coś obejrzeć z Bronzim, <śmiech> z tym sobowtórem Charlesa Bronsona, o którym mówiliśmy gdzieś tam w piątym, szóstym przekazaniu, haście, ale powiem ci, że Dewki to tak na później wziąłem. Ja bardzo chciałem obejrzeć ten jego wcześniejszy film to był taki horror mm -hmm. z westernem i, no i nabyłem go drogą pokątną i tak leży sobie u mnie na dysku od tych, nie wiem, dwóch lat już pewnie i, i, i ciągle do mnie woła i chcę go obejrzeć. dewkis nie wiem, kiedyś pewnie też, ale najpierw, najpierw mam na, na celowniku tamto. Nie widziałem nie? ani jednego, ani drugiego ostatecznie. No W każdym razie Ewa Hamilton pojawia się tu i tu, a cała reszta to praktycznie no-namy. No i o co chodzi w fabule? Początek, właśnie tak jak i ten opis, zapowiada się dość intrygująco, bo widzimy szóstkę uczestników horrorowego LARPA. Dwójka takich osób raczej z przypadku, które przyjechały po prostu w związku z chorobą znajomego, tak? Znajomy nie mógł dotrzeć, więc. Sprezentował bilet i chłopak zabrał swoją dziewczynę na ten wyjazd. Mamy dwójkę gotów, strasznie napalonych, dosłownie w przenośni. Dosłownie chyba nie muszę tłumaczyć, w przenośni chcą wygrać. tak Chcą właśnie pierwsi znaleźć wskazówki. To trochę taki szymas, gdy gra w takie gry terenowe, że po prostu już biega, skacze, tak? już musi po prostu odkryć tajemnicę i przejść do następnego etapu. Mamy też żartownisia i takiego e, właśnie potulnego żartownisia z jednej strony, a z drugiej strony małomównego poważniaka, e, który może ma tam jakieś skille, no bo tak wygląda taki brodacz, tak właśnie trochę derwal z postury, e, może e, właśnie e, budzić takie asocjacje. No i ta nasza szóstka trafia na punkt zbiórki, e, tam e, to jest przy jakiejś opuszczonej stacji benzynowej podjeżdża rednek. E, taki niezbyt sympatyczny, Praktycznie wyglądający facet daje do podpisania zgody na kontakt fizyczny, krzyczy na nich, mówi, że ich zniszczy psychicznie i fizycznie, że będzie ich molestował, kaleczył i w ogóle coda z nimi robił. A po chwili pojawiają się zamaskowani ludzie, zakładają im worki na głowę i wywożą do lasu, gdzie zaczynają się podchody. No i właśnie, no na pierwszy rzut oka mokry sen masa. Tak, ale na pierwszy rzut oka ja ci powiem, że trochę... Letnią mi się to podobało, bo po pierwsze mm, to jest taki trochę meta-horror, ale tego meta jest bardzo mało. To są takie... Mm. I, i taki, taki miałem wrażenie, że jednak mimo wszystko wymuszony. Wiesz, to nie jest krzyk, nie? To nie są takie rozmowy, jak prowadzą bohaterowie krzyku o filmach, tylko gdzieś tam ktoś rzuci cytatem ze dwa, trzy razy. Ze dwa razy spytałem się o swój ulubiony horror i, i jakieś tam takie naprawdę rzeczy... Chyba totalnie nieznane. Ja, ja przyznam, że musiałem googlować te dwa tytuły, które padły. Chociaż jeden jest... a nie znasz? Nie było tam Insidiusa, był... Był, był, był. Śmieszek powiedział insideus, a, a to może nie usłyszałem. Był Chaos z Sagem Stallone, z, z nieżyjącym już synem i nie pamiętam drugiego tytułu, a to taki I starszy I ten tak, I, tak. I wiesz co, i to wszystko takie jakieś było dla mnie zbyt takie, bo, bo na, na wstępie wydawało mi się, że powinno być trochę więcej fanu. Ostatecznie ten film poszedł w zupełnie inne rejony, więc może i dobrze, że tego fanu nie było, ale tak na wstępie mhm. wydawało mi się, że jest za mało luzu, to po pierwsze. A po drugie, kurczę, no tak jak tu przedstawiłeś te postaci, ja powiem ci, że trochę byłem zniesmaczony, bo ci fani horroru są strasznie, ta, ta, cysta, takie strasznie dziwaki i to takie, wiesz, ten, ten jeden jedyny, który jest śmieszkiem, który w ogóle nie jest śmieszny, tylko po prostu jest grubaskiem, takim trochę y, oblechem, y, trochę tam rzucającym, że tu się chce z kimś przespać. Ci goci, no to to są w ogóle jacyś dziwacy, ten milczek też dziwak i, i wiesz, ja od razu czuję takie odrzucenie, jak oglądam film, który ma się bawić materią horroru, a pokazuje mi fanów horroru jako takich totalnie jakichś, nie wiem, jakiś nieprzyjemnych, bardzo ludzi, dziwnych, w, ta, takich, z którymi ja bym chyba nie chciał weekendu w lesie spędzić, a, a jedyne dwie normalne osoby, tak na pierwszy rzut oka normalne, które się wydają, to są takie, które z hororem nie mają wspólnego nic, po prostu znalazły się tam przypadkiem, taka najnormalniejsza osoba na, na pierwszy rzut oka to w ogóle z góry od razu mówi, że nie widziała, w ogóle horrorów nie lubi, jatunku jest tu przez przypadek. Przecież na początku ten rednek rzuca jej też takim, to w sumie był taki taki, e, taki meta-dialog, e, jak on, jak jej wypada tampon, a on mówi, lepiej już sobie teraz to za, zaaplikuj, Kerry, a, a ona mówi, nie mam na imię Kerry, nie, nie zrozumiała żartu, nie, e, tak. nawiązania nie zrozumiała, te, te, to w sumie nawiązanie mi się jeszcze podobało, no ale to dlatego, że Kingowe. No ale, ale ja miałem mhm. problem z jakimś polubieniem tych postaci, one były dla mnie strasznie takie, ta, tak jak mówię, no takie z którym ja nie chciałbym chyba spędzić e, tego weekendu w lesie. Mm -hmm. Ale zobacz zarazem, bo ja, ja to podzielam, to co teraz mówisz, ale zobacz, że w gruncie rzeczy, jakbyś na coś takiego pojechał, no to w pierwszej chwili wiesz, no, spotykasz obcych ludzi i to może być każdy, nie? I właśnie tu, nie wiem, ktoś jest napalony, żeby wygrać, żeby być lepszy od innych, tak? Tu ktoś w ogóle ma innych gdzieś, chce jak gdyby to wszystko tak zupełnie samodzielnie przeżyć. Tu masz jakiegoś gościa, co sam przyjechał, a próbuje się jakoś tak wkręcić, wiesz, że niby taki właśnie e, luźny, wyluzowany, zabawny, chociaż mu mocno nie wychodzi. I ja to jakoś tak... E, czułem, a mówisz, że właśnie najnormalniejsza osoba tutaj nie widziała jak, no to to mi właśnie przeszkadzało, szczerze mówiąc, bo te wszystkie inne postacie, one są pokręcone, ale też ta ich przesada mimo wszystko jest, znaczy przesada, one nie są tak zupełnie jakieś stereotypowe, nie one po prostu nie wiem, no ta laska na przykład, ta gotka, tak, nasza wyzwolona tutaj seksualnie, och, nadal ja, wiesz, tak jak to jest jakoś tam Wyróżnia się, tak, tą swoją postawą, tak, nie czułem, żeby to było znowu coś zupełnie tak z kosmosu, nie? Żeby to było na przykład komiksowe, komediowe, czy coś takiego. Tak samo ten nasz żartowniś, no to nie był slapstick, nie? Tylko to był koleś, który próbuje być zabawny, ale takich ludzi mamy setki dookoła, mam wrażenie. A znowu nasza potencjalnie główna bohaterka, Alex. No to widać u niej taki brak entuzjazmu na początku. W ogóle mówi, że nie ogląda horroru. w Takiej ulubionym filmy jest Dirty Dancing. Wciąż jej się śni jakaś taka nieprzyjemna sytuacja. My widzimy jakieś takie przebitki na ten koszmar. To przypomina, nie wiem, jakiś związek przemocowy, patologiczny, czy coś takiego. I ja tak sobie pomyślałem, że ten wyjazd do niej nie pasuje zwyczajnie, nie? Że skoro dziewczyna się tym nie interesuje, jeszcze jeżeli interesują jakieś takie koszmary no, przez no. jakieś doświadczenie z przeszłości, to jak się mogła na to zgodzić, nie? No, ale z drugiej strony, no my wiemy właśnie, że przyjechała tu po prostu, no bo chłopak miał te bilety, tak, no to też co ma powiedzieć, nie w sumie więc no nie jara się trochę właśnie to widać ale też to wszystko jakoś jest uzasadnione fabularnie mam wrażenie ale też mówisz, no dobra, że, to, mamy to też w... mówisz że to taki szymas nie? taki co biega i wszystko odkrywa i tutaj ci bohaterowie mówią, że na przykład ten już bierze czwarty raz udział w czymś takim ten brał udział mm -hmm. już tam w różnych a oni są takie ciamajdy, że się w pale nie mieści Przysz, widzą jakieś tabliczki na drzewach, oni w ogóle tego nie potrafią rozszyfrować eee, to, takie guły, ja, ja byłem raz w Escape Roomie akurat z ekipą która trochę. z ekipą, która siedzi w temacie, no i, no i to zupełnie inaczej wyglądało. No każdy z jakimś entuzjazmem, każdy miał jakieś pomysły, a tutaj patrzą na te tabliczki E nie w ogóle przykładają jedną do tych tabliczek, nie, to nie ma sensu i w ogóle gdzieś tam w tyłku to mają, nie, yy, tylko ta główna musi wyjść. Ale na to taką też zobaczy, inteligentną... że to trwa chwilę, nie, no i że jest trochę taki konflikt między nimi, nie, bo ten jeden facet jest niezadowolony, że to nie on rozwiązał pierwszą zagadkę. Yy, tak, ta laska to trochę jest tak tutaj też dla Beki. Yy, ten śmieszek właśnie nie za bardzo ogarnia, więc... No to nie no, ekipa, tak, ekipa marzenia, nie? No ale wiem, rozumiem, rozumiem, no mm -hmm. czepiam się takich pierdół. To ja na przykład też bym się czepił tego, że ten larp miał trwać 36 godzin, zaczął się rano, no czyli trwa dzień, noc i dzień. No jeśli to jest larp horrorowy, wiadomo, że najwięcej wydarzy się w nocy, a oni jak zapada z brok, to oni rozbijają namioty i idą spać. Co prawda bardzo możliwe, że t, y, to był jakiś checkpoint, bo oni szli do jakiegoś punktu i możliwe, że to miał być jakiś bezpieczny punkt, gdzie mogą się przespać, no ale to też takie bez sensu, bo lab horrorowy to powinien w, w, w tą noc właśnie siedziać najwięcej. Dlatego ja się obawiałem, że tutaj będzie bardzo ciemny film, a tak jak powiedziałem on nie był ciemny, bo tam się w nocy prawie nic nie dzieje. Hmm. Znaczy, czy ja wiem, no jest to nakierowanie właśnie, nie? Chociaż tam jest jest to no potem... akurat przy namiotach, jak to drapanie słyszą i, i ona puka w namiot. To, to, to był fajny motyw, to mi się podobało ale, ale nawet ale... samo podejście do namiotu chwilę wcześniej, nie? Też jest fajne, gdy światło gaśnie. No ale sam fakt, wiesz, idziemy wszyscy spać, nie? No, no jak? No na czymś takim nie idziesz spać, nie? No wiadomo, że tu się będzie teraz działy, działy, będą się działy cuda na kiju, nie? Oni no wszyscy... ale to jest właśnie piękny troll, nie? Myślisz, że boisz się zasnąć, że coś ci zrobią w nocy i potem następnego dnia jesteś nie do mny. I tym bardziej cię łatwo strolować więc dla mnie to nadal jest spoko tutaj potem, no jednak w nocy wydarzyło się coś porypanego mocno, nie? No, no, a jeszcze z takich, ale właśnie. sorry, że ci przerywam, standardowo, mhm. a jeszcze z takich, bo wtedy w nocy akurat się wydarzyła ta scena, od której zaczęliśmy, czyli zasada spoconych jaj i tak dalej, jaki seks możemy uprawiać i na ile możesz sobie pozwolić i to tutaj mówiłeś, że to takie dziwne było, ale w ogóle w tym filmie jest kilka takich scen, których ja bym się nie spodziewał w filmie, bo ta główna bohaterka dwa razy się załatwia, takich rzeczy zwykle nie ma pokazanych w filmie i my my to ze zbliżeniem na jej twarz słyszymy ten mocz lecący, no czegoś takiego nie ma w filmach zazwyczaj, a tutaj było i też tak, tak dziwnie, nie? Mówię, kurczę co się dzieje, nie? I też yy, dziwna, czy znaczy dziwna, no, ja wiem, że to jest naturalne, ale gdy się podciera i, i ma krew, bo wiadomo, że ona, jej się zbliża okres i ta podkłada to pod kamerę, to czegoś takiego też normalnie mam wrażenie w filmach się nie pokazuje. Ja pamiętam, mhm. jak mówiłem o tym tureckim, nie, indyjskim horrorze, w jakimś przekaście, to mówiłem, że to takie było kurcze, aż, aż, aż dziwaczne, że pokazywali podpaski pobrudzone, że w filmach czegoś takiego się nie widzi, a, tu, a tutaj, tutaj, tutaj to było. Nie? Mhm, ale to też ma jeszcze funkcję pewną, nie? że kamera ją śledzi i dzięki temu jak gdyby wykluczamy pewne interpretacje nie całości. Mhm, mhm. Więc ja to tak trochę rozumiem, ale i na swój sposób to było w porządku, bo to nie było właśnie jakieś takie, nie wiem, obleśne czy coś, czy nie tak, było jako tak. na zasadzie nagość, tylko po prostu y, jesteśmy w tej dziczy i no właśnie nie ma toalety, tak? No i śledzimy postać cały czas. No dobra, no to sporo powiedzieliśmy o tych pierwszych wrażeniach odnośnie postaci. Y, o tym larpie już o nocy powiedziałeś, y, a ogólnie właśnie jakie swoje nastawienie do takich y, escape roomów tylko na żywo z tymi wszystkimi zgodami i tak dalej? Nie wiem, wiesz co, no tak jak mówię, ja tylko raz byłem w takim normalnym escape roomie, w, te, w tego typu larpie nigdy nie uczestniczyłem... Pff, pewnie z jednej strony bym chciał, z drugiej, z drugiej ja bym tam na zawał zszedł, to, to jest oczywiste. No, naprawdę, to ja chyba, chyba nie powinienem brać w czymś takim udziału. A jak byłeś w Escape roomie, to tylko zagadki, czy też z aktorami? No był jeden człowiek, wiesz, przebrany za klauna, który czasami wchodził, stawał gdzieś tam koło nas albo wyskakiwał. No, no, no było głośno, jak krzyczałem. jak ja krzyczę na takich rzeczach, na filmach też krzyczę. Ja raz, też. Także, e, także też się tam bałem, no a tutaj to to, to w ogóle zupełnie inna bajka, nie? Eee, także no, to, to fajna rzecz jest i, i pewnie bym chciał, ale, ale bym się bardzo bał. E, ale gdyby był kingowy, to jedziemy, nie? No tak, na kingowym bym pojechał, ale nadal bym się bardzo bał. Ale fajnie by było, jakby hmm. taki kingowy był właśnie taki 36 godzin w plenerze. Ach. Albo 14 ,8, jedna noc w hotelu. No, no dobra, no to słuchacze pewnie wiedzą, no bo ja tam miałem chyba nawet dwie audycje o tej ciemni łódzkiej, tak, z Rafałem omawialiśmy October Houses Built, no i tam powiedziałem, że dla mnie, znaczy ja też, wiesz, no w końcu nie brałem udziału, jeszcze do tej pory w czymś takim na żywo naprawdę ostrym, no ta ciemnia to było w sumie najmocniejsze e, doświadczenie, gdzie tam rzeczywiście mogli Cię dotknąć, złapać, pociągnąć, e, właśnie wsadzić Ci coś na głowę, etc. E, czy piłę motorową odpalić Ci za uchem, tylko bez no. łańcucha, oczywiście, e, co nadal robi <grym> niezłe wrażenie, zresztą jak się człowiek nie spodziewa, że jest wnęka gdzieś. Wiesz, jak kiedyś, um, jakieś kilkanaście lat temu, gdy to jeszcze nie było modne w Polsce, ja o tym mówiłem, jak z, ze skórą nagrywaliśmy o Joyland, na początku robiliśmy taki wstęp, to byłem w takim domu horroru w Sarbinowie, chyba w Mielnie. I ja tam skopałem jednego z aktorów, nie? Nie, nie? że go pobiłem, tylko, że po prostu już się tak bałem, że szedłem i kopałem przed sobą wszystko, co było. A on był ukryty w takiej wnęce w ścianie i dostał normalnie po piszczelach, nie? Z, z, z czuba. No bo się, się tak bałem, byłem tak przerażony, że, że po prostu przed sobą machałem nogą, żeby sprawdzić, czy kogoś nie ma, nie? No... Ale pracować w czymś takim bym chciał. Wtedy tak sobie pomyślałem, że kurczę, siedzę na przykład nad morzem dwa miesiące, bo wtedy tak jeździłem. To, to bym sobie w czymś takim popracował. Hmm. Hmm. Znaczy ja chyba lepiej, żebym nie pracował. <grym> moglibyśmy szybko licencję stracić, nie? Ale <grym> no, powiem ci, że Mimo wszystko ta idea sama mnie fascynuje, tak? I, i te zgody wiadomo, że one też no, i tak ci nie mogą nic zrobić ostatecznie, nie? No bo nawet jak wyrazić zgodę, to nie znaczy, że się mogą tam właśnie okaleczyć, czy coś wiadomo. Po prostu jest tam jakieś ryzyko, nie wiem, że właśnie w coś wpadniesz, nie wiem, gdzieś sam sobie coś zrobisz więcej, niż oni ci coś zrobią ostatecznie ale właśnie dla mnie to było fascynujące już jako sama idea i tutaj gdy zobaczyłem tych ludzi no to spodziewałem się, że to będzie właśnie trochę jak October Houses Built czyli taki dom prowadzony przez nie, dom grozy a tutaj ostatecznie no, ten film mnie zaskoczył multum razy bo po pierwsze to nie jest Zwykły slasher. To nie jest tak, że po prostu, nie wiem, ktoś ich tam e, tych ludzi wybija, czy że ktoś z nich jest po prostu e, właśnie mordercą, czy coś takiego. Tutaj nie ma właśnie żadnego takiego prostego rozwiązania i jest masa twistów w gruncie rzeczy. E, I do tego e, też e, te wątki są tak w miarę fajnie pod, poprowadzone, bo po pierwsze, e, no właśnie mamy ten e, larp, jak gdyby gdzieś tam w lesie na odludziu. E, mamy e, gazetę, która jest przyklejona do plecaka do takiego starter packa, jak gdyby, którzy bohaterowie dostają. I w tej gazecie jest artykuł o tym, że jakiś właśnie grupa szaleńców uciekła z psychiatryka, czyli taki, no, jeszcze w Stanach, no to już w ogóle to jest... Takie mega, mega stereotypowe podejście, nie? Uciekł ktoś z psychiatryka, no. legenda o haku, kto tego nie zna? I my też do końca nie wiemy, czy to się przykleiło, bo to było po prostu w śmietniku, gdzie były kryte te ich startery, czy to było celowo przyczepione, tak żeby oni to znaleźli. Do tego mamy motyw tego, że może ktoś z ekipy tak właśnie zdradza. Mamy jeszcze tajemnicę głównej bohaterki, jakieś fakty z przeszłości, o których nie wiemy, ten jej związek to coś z tych koszmarów yy, i tych wątków jest całkiem sporo. No i tak naprawdę w połowie filmu yy, on się dość mocno zmienia, nie? To znaczy jak gdyby to już nie jest taki właśnie larp tej grupy ludzi, tylko dostajemy coś innego. No, to jest zaczniemy od tego krótki film, trwa 80 minut bez napisów końcowych i, mhm. i to się szybko dzieje i, i tutaj bardzo szybko no, do, dowiadujemy się, że tak naprawdę ta, ta, ta, mamy centralną postać, nie? że, że, że mhm. to, to, to wkoło niej się to toczy i to już tak naprawdę tam są takie personalne bardzo osobiste rzeczy w tym larpie, które nie dotyczą grupy tylko tej jednej postaci i ja ci powiem, że mnie może jakoś tam szalenie nie zaskakiwał, bo od początku spodziewałem się, że w pewien sposób się to zakończy. Mieliśmy taki bardzo dobry slasher z 1986. Nie podam tytułu, bo jakbym podał, to już by było wiadomo. Potem powstał jego już nie taki fajny remake. I ja tak podejrzewałem, że to w tym kierunku pójdzie, ale nie będę tutaj też strugał, że wiesz, że wiedziałem, jak to się skończy, bo tak mhm. naprawdę do końca rozważałem dwie opcje, nie? Bo, bo, bo, bo jednak ta dziewczyna też widzi rzeczy, które inni nie widzą i ta dziewczyna też ma swoje problemy i wiemy, że ma jakieś problemy z głową i tak do końca nie było wiadomo. Leki, wizje, no, le no, koszmary. No, no, no, nie? I, I tutaj z, z tym było no. grane. Czy, czy to się okaże jakimś, nie wiem, że, że na koniec, że faktycznie to była gra, czy to się okaże, że to się w jej głowie działo. I, i z tym jest zabawa do, do, do samego końca. Mhm. Ale właśnie ja ci powiem, że ja się nie spodziewałem, że po prostu w połowie filmu yy, wiesz, będzie takie cięcie no i że przejdziemy właśnie do trochę innego wątku. Potem te akcje trochę osobiste, te takie nie wiadomo, czy wizje, czy nie. Przecież ta scena, właśnie nie będę spoilował, tak? ale tak, żebyś ty zrozumiał, scena z pracownikiem w masce nie i scena z tym policjantem, to to był dla mnie totalny no, fajne w sensie, Bardzo fajne Czy ja teraz oglądam właśnie LARPA, czy oglądam prawdziwych ludzi, czy może to jest w ogóle jakaś wizja, koszmar, jakieś zwidy, to totalnie głupiałem i autentycznie, wiesz, z jednej strony byłem, e, e, wiesz, e, uśmiechnięty tak na zasadzie wow, ale fajnie, tak nie wiem co się dzieje, jestem zafascynowany, zaangażowany w sens, a z drugiej strony przerażony, no bo to, to może pójść w każdym kierunku i zaraz komuś się pewnie stanie krzywda. Mhm. Więc to była niesamowita rzecz. I właśnie podobało mi się to, że nawet ta kwestie z widów i tak dalej to nie były jakieś, nie wiem, surrealistyczne odjazdy, jakieś oniryczne wizje, że nie dostaliśmy jakiegoś, nie wiem, tripu po narkotykach, no bo takie rzeczy się zdarzają, nie, też w streszerach, czy właśnie takie typowe sceny typu, nie wiem, że bohater się budzi, nie, i coś mu się tylko śniło, nie, właśnie tutaj tego nie ma, tylko wszystko jest, no dzieje się tu i teraz i po prostu trochę nam mąci w głowie. I ostatecznie no dochodzimy do jakiegoś tam rozwiązania. Mamy taki pierwszy trochę fejkowy koniec i potem ten drugi koniec. I powiem ci, że do pierwszego końca to ja byłem zachwycony. Naprawdę mi się to świetnie oglądało, bardzo podobało mi się. Podobała mi się też ta strona realizacyjna, tak? Bo autentycznie, no właśnie nie wiedziałem, co jest efektem specjalnym w Larpie, co jest efektem specjalnym filmowym, co się dzieje naprawdę. nie? A to ostateczne rozwiązanie. Ono było. Znaczy z jednej strony było ok, ale trochę mnie zawiodło, no bo jednak to całe napięcie pod koniec we mnie trochę upadło i też jedna z postaci po prostu została, znaczy ja rozumiem, że też to wszystko jest umotywowane, tak to nie jest Deus no, Machina, to wszystko tutaj jest w tym filmie, tylko mimo wszystko, gdy przez te 70 czy 60 minut oglądam fabułę z jakąś tam intrygą, zagadką, a potem na koniec po prostu to tak eskaluje, no w dwie minuty, trzy, tak, no to trochę ta końcówka była dla mnie no, gorsza, tak o Tak, to nie jest tak, że ona mi zniszczyła film, bo nadal no, mam pozytywne wrażenie, teraz też się uśmiecham, mówiąc do mikrofonu, ale... No to jednak sam finał to mały zawód względem całości, mam wrażenie. To po kolei. Te wizje bohaterki, zgadzam się, one były fajnie zrobione, nie były w ogóle przesadzone. Na początku były takie proste, czyli, że tam nie wiem, widzi gdzieś zwłoki, biegnie po ludzi, wraca, tych zwłok już nie ma i wszyscy mówią, że tu nie było zwłok i wtedy to, to fajne przypominanie o, o, o tabletkach, czy brać gdzieś tabletki, no brałam, przecież już mhm. mi przypominałeś, nie, nie przypominałem i to takie, że cały czas nie wiemy, nie? Czyli te pierwsze... Nawet tak stopniowo. Później te, te dwie sceny, co powiedziałeś, z pracownikiem i z policjantem, one są świetne. W ogóle te, te maski i to, ten strój, w którym chodzą, niby ci z psychiatryka, bardzo fajnie wygląda. To żadna jakaś tam nic nowatorskiego, nie? Ale, ale mhm. bardzo fajnie to wygląda. I ta z pracownikiem to jest taka żonglerka, nie? Że kurczę, widzimy go w masce, jest kimś złym. Nagle się robi kimś normalnym. Za chwilę znów i nie wiemy, nie? W końcu o co chodzi. Co tutaj się a z policjantem to jest w ogóle świetna, bo tam pada to jedno słowo, gdy on tak, do niej mówi. Tak i mówisz, o kurczę, nie? A, a za chwilę on powtarza i mówi coś bardzo podobnego, ale mającego zupełnie inne znaczenie. No, tego słowa tam nie ma, ale jest inne słowo, które yy, no, oznacza zupełnie co innego, ale już w myślisz może ona to przekręciła, nie? I to też... Yy... Tak, ale właśnie nie wiesz, bo z jednej strony masz ten początek, tę umowę, nie? Też podpisaną i to, co wykrzykuje facet na parkingu i, i tak y kojarzyć się, nie? Od razu. E z drugiej strony y masz policjanta, który znajduje chorą psychicznie, nie? w lesie i to też jest yy, no taka niefajna sytuacja w mocną, więc... Ale wiesz co, ja mimo wszystko, no, cały czas się zastanawiałem, czemu ona jest centralną postacią, e, czemu to się wszystko wokół niej toczy i, i już, wiesz, ja, gdy już tam się pojawił bohater z jej przeszłości, wyciągnięty skądś, fakt, że on zniknął, więc ona sobie mogła go wyobrazić. No, ale zakładałem, że sobie nie wyobraziła. No to tak, nie ja wiem, no już naprawdę zakładałem, że zmierzamy do finału, gdzie okaże się, że wszyscy grają, że, że to jest jakiś prezent dla niej, ktoś wykupił nie wiadomo po co i, i podejrzewałem, że to się skończyło, kończy tak, właśnie jak, że wiesz, wszyscy nagle, oho, żarcik, nie? fajnie, a że ona po prostu zwariuje albo coś, bo, bo to będzie za dużo dla niej. I te, te... A ja totalnie się spodziewałem masakry w finale. <grym> I, no ja się spodziewałem masakry, ale że to ona zrobi, że po prostu już jej już odwali i kogoś tam, nie wiem, kogoś naprawdę zabije i wtedy... Yy... Ale ci powiem tak, ten, ten pierwszy finał a tak mówię, kurde, ja, ja nie byłem tym pierwszym finałem jakoś szalenie zachwycony, szczególnie, że. Ale fajne to było, nie chciałbyś w ogóle czegoś takiego A, No Ale takie rzeczy, ja już mówię, już, już były w kinie w lepszym wykonaniu i ja trochę od początku obstawiałem, że to tak będzie, więc, mhm. więc gdy do tego doszło, po tych, nie wiem, 70 minutach, po naprawdę bardzo krótkim czasie, to tak trochę, no to spoko, nie Nie, nie mówię, że, że złe, ale tak, bez, bez jakichś większych emocji. Szczególnie, że to tak nagle tam wszyscy tutaj zaraz zaczynają pić jakaś kamera. Pela wychodzi na scenę, zaczyna rżnąć, no może za dużo mówię, nie wiem, czy, czy, nie, wiem, czy nie za dużo. E, chociaż mówimy tak, tak naokoło, że to... A, a, a potem ten, mhm. ten ostatni finał dla mnie też jest, jest średni. Te, tak jak mówisz, on jest uzasadniony, on już tam od, od pewnego momentu e, to, to było trochę sygnalizowane, ale mi się nie podobało, jak się kończy ten film. Tak, ale mimo wszystko trochę taki pośpieszny nie, i do tego tak, no bo to też... I, jest niby niespodzianka dla widza, tak? że przypadkiem po prostu coś się dzieje, ale tak naprawdę no, to się nie dzieje przypadkiem, to też było zaplanowane jak gdyby w jakiś tam sposób i sama reakcja taka na zbyt to tej postaci też niby właśnie ma uzasadnienie, ale z drugiej strony no, nie spodziewamy się tego po tej postaci, więc troszkę tam można pokręcić nosem. A ta, no, akcja, no dobra, no a ta to... akcja nad wodą z linkami, to jak sobie teraz myślę, to jak już znam finał, to w sumie ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Mm. Bo mamy całą długą sekwencję z linkami, taką w sumie taką pod escape room zrobioną, ale to, to, to taką bardziej pod piłę, że trzeba coś wybrać, coś zrobić, ktoś musi się troszeczkę mm. poświęcić na chwilę i, i ja nie wiem jak yy, finał tego, to, to kto tam maczał palce i, i jak to zostało zrobione. Teraz yy, mając świadomość tego jak film się skończył to dla mnie trochę bez sensu ta scena jest. Znaczy w gruncie rzeczy, znaczy ja sobie wyobrażam, jak to strony technicznej można było rozegrać, nie? Żeby wyszło tak, jak wyszło. Więc ja to tam jakoś kupuję i nawet to miało sens w związku z tym, że nic jej nie szarpało, nie? Tego łańcucha. Więc A do tego sama sekwencja z tymi kolcami, to, to też było mocne i trochę szczerze mówiąc, jak widziałem ciało zmieniające w kierunku tych kolców, to też mnie zmroziło odrobinę. Wiesz co, za, za dużo ogólnikami gadamy, tak naprawdę na naokoło nie można tak gadać, bo bez sensu dyskusja, także przejdźmy ten. No dobra, no to e, mówisz o tych różnych właśnie e, wątpliwościach, etc. E, no ale to ogólnie polecasz, żeby się z tym filmem zapoznać, czy niekoniecznie? Jakoś szalenie mocno nie. Szalenie mocno nie? No, to, nie to, to nie jest nic złego, to, to nie jest zły film. Ja się bawiłem całkiem nieźle. E, mhm. Także tak wiesz, no, no, jak ktoś ma 80 minut na zbyciu, to spoko, ale to, to nie jest coś, co jakoś tam bym bardzo e, wciskał komuś, żeby obejrzał. Znaczy, wiesz, dla mnie też y, temat takich właśnie tych escape roomów, LARPów, y, rzecz dość aktualna, nie? E, tak naprawdę z takich ciekawszych obrazów, y, no ja escape roomu cały czas nie nadrobiłem, może właśnie następnym razem się na rozmowę. No, też nie pijemy na rozmowę. też jest na HBO chyba. Mhm, mm jest, jest, jest. E, no to właśnie House is October Build. Widziałem. No, tam jakieś jeszcze takie z mniejszymi, ala, właśnie podchodami w lesie czy coś, ale to były takie wszystkie bardzo schematyczne, pierdługowate. Ja się bawiłem naprawdę dobrze, było to bardzo pozytywne zaskoczenie. To nie jest właśnie rewelacyjny film, tak? To nie jest och, ach, tak. Nie, nie będę piał z zachwytu, ale właśnie gdzieś tam na luźny wieczór, naprawdę super, moim zdaniem. Zwłaszcza, że to mija bardzo szybko. Nawet jak te ostatnie kilka minut Wam się nie spodobą, to te pierwsze 60-70 minie Wam po prostu, jak zbicza strzeli. No nie i... nudzi, nie nudzi. szybko to idzie. No dobra, no to cóż, dzięki Mando za ten szybki podcast. Dziękuję Ci również. Słuchaczom dziękujemy za uwagę, życzymy miłego sensu. No i tradycyjnie już, klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.